i jego ostatni wynalazek, Lady. Oraz mówiący te słowa, rep. Kurczę, mówiłem, że chciałem niszczyciela światów, no. Sorry, Sorry nie było, to jeszcze to mamy, experiment. jeszcze mamy buszującą w zbożu, znaczy w książkach, yy, nieobecną, ale jednak duchem i ciałem, magię. Buszującą w buszu. Dobra, dzisiaj yy, przygotowaliśmy oczywiście jak zwykle kilka tematów, a zaczynamy z gwizdkiem, Zreszując. gwizdkiem śmierci. No, chciałabym, żeby to tak brzmiało.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 Brzmi, kolokwialnie mówiąc, jak zażenana osoba, w moim zdaniem. Ja to bym bardziej określił jako obdzielana żywcem ze skóry małpa. Mm, no, a czuję to małpa, kontynuujmy. <laughs> e, tak, najfajniejsze jest to, że jak się zmiksuje z na razy 100 ten gwizdek i połączy z ten, ten, ten kopyt, to zamiast wyobrażać sobie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 No właśnie. No w sumie tak. <laughs> Ponieważ padło Dzięki. niecenzuralne słowo, musimy nałożyć opóźniony, opóźnioną cenzurę. Plot.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 A, to jest kultowa gra, a jego Aha, ojś ojś 8, właśnie... gdzie był ten rosyjsko-polski dubbing. E, tak, tak. A jego ojciec nazywa się Kai. Tak, tak, w Kojarze. To jest bardzo, bardzo ładne, to musimy zalinkować, myślę. jakiś wideo pokazujące tam dobry po prostu tak. Raz, raz jelu. teraz wicja, raz jelu. Graliśmy w Jeep Forma tak. na podstawie tej gry, ale to było klimatyczne, kurczę. Może przybliżyć Znaczy. formy, co to znaczy to tak, so, Czym jest Form? tak już w ogóle yy, odchodzę do tematu, chociaż nie odchodząc od tematu, bo to jest gra. Kontynuuj. Jeżeli kojarzycie czym są larby, czyli wcielanie się yy, w, w jakąś po, swoją postać, odgrywanie jej yy, tam danej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 Po prostu byłeś tak przekonująco. Tak. No to... tak, jeszcze spytam. Jak słuchałem ten temat Jeep formu. Yy, to jak zmieniasz postać, to mówisz w uwaga, zmieniam postać? Czy jak nie? Nie. To... nie, to jest ogólnie tak w sumie forma Jeep Formu. Jest bardziej luźna niż larpa i to.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 Myślę, że musi być więcej musi, musi być ten pierwszy raz. Tak. tak. Co, dalej. tak Idziemy dalej? Idziemy dalej. Okay. Dalej mamy e, Google Doodle. Czy Google Dodla. Google <grym> to, to, to znowu mój temat. E, no wszyscy kojarzą chyba co to jest Doodle Google, mianowicie chodzi o y, ten motyw, że logo Google na ich głównej stronie co jakiś czas zmienia swój kształt i swoje kolory. <grym>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 wstępniaczek, ale jak porównasz z drugiego sezonu to coś się różni, czyli to znaczy sezonami... nie wspominamy o Treehouse of Horror, bo tam to już yeah. zupełnie jest co yeah. innego, ale... Czyli na początku to były sezony, ale potem to już były konkretne odcinki. To nie było. jestem w stanie tego, powiedzieć, trzeba to sprawdzić i zalinkować. Tam i na, nawet różnych tych autorów, grafików, animatorów do tych prac zaprzęgali twórcy serialu. No, mi, że twórcy seriali to jest głównie jeden twórcy, ale od grobnik, no, jeden jest, nie wiem, kurca taki, jakby założyciel, no ojciec założyciel, założyciel, ale piszę ten ale to, to musi skończy. dziesiątki ludzi muszą stać za tym. Nie? A to było to na stronie to też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 cd robiły, to były całe CD-ki i był jednorożec i przebijali, żeby było okrągło. Więc po prostu jechali po wszystkim, co może. A na koniec, jakby był, było pokazanie tej fabryki, w której wszystko się działo i to był oczywiście napis 20 Century Fox. Tak. Więc ten działa Fox? Tak, <laughs> tak ciekawe, ciekawe, czy ci animatorzy ze studia myślą tak samo o swojej <laughs> pracy. <laughs> <Co> może, <laughs> <laughs> Może też się do jakieś jaskini pociągnął. Okej. Okay. Były też dudle bodajże na nasze uleczystości narodowe. I to tak jest właśnie, jak to wygląda? Czy to jest zależne od tego, jak ja to jest ekipa, czy mamy jakąś polską ekipę? Pol, znaczy, oddział? Po, wszystkim, duwen. że Google raz, że ma wiele siedzib porozrzucanych po całym świecie. Teraz, dwa na pewno są jakieś działy polskie i tak dalej. Właśnie. I to jakbyś wszedł sobie na angielskiego Google. A. w Anglii w Anglii, no, albo chcesz w Polsce, powiedzmy, że ten, no to w Ale dniu, kiedy w Polsce coś się dzieje, to nie A to jest, jak jest różnica, w... jak wpiszesz google.com, google.pl, google.pl, Nie ma z... coś? Wiesz, to myślę, że zależy, jaki ustawisz sobie region. Wa no właśnie, no no właśnie tak zależy od tak tego, da. jak oni cię szpiegują, bo Google od tego, że robi bardzo fajne dodle, słynie no z tego, między innymi słynie też z tego, że ba bardzo, bardzo często i gęsto zbiera informacje o użytkownikach. Dlatego cały czas na YouTubie mam podsyłane jakieś dziwne filmiki. Dlatego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 Eee, <śmiech> <śmiech> Co miało być charakterystyczne właśnie w Darkfallu, poza naciskiem na PvP i no Target, że to PvP miało być oparte na takich dużych hmm. wydarzeniach PvP w stylu jakaś. Wielka Nie. batalia, jakieś tam lądowa, morska, oblężenia, wielkie jakieś wojny, zdobywanie terytoriów itd. Tak tak Ale ja chyba ma... ma... dwa eventy w tym. A bo happeningi? A happeningi? Ja, ja mam pytanie, bo to jest MMO, tak? Yeah. tak. Ja lubię, to, ja lubię <ścoughs> bardzo gry MMO, no. jest tam jakaś opcja do farmienia złota <ścoughs> być, która może być takim nadrzędnym celem gracza. Wiesz co, ja grałam w to tak nieco godzin. nieco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 obcych. <głos> Bohaterów wyglądających na najczęściej tak samo, z, ta, powiedzmy ta, z, z y, różowymi tymi, różowymi rokazami, bo takie można różne w postać wykrywać. I ta, ta, nie, ale I oni można. zaprzęgają te 10 100 tysięcy osób, żeby im rąbało drewno. I w tym momencie jest wielki skok cywilizacji. Tak, wiesz, tak, tak, jest rozwój i można dodatek wydać, <głos> kolejne miasta stworzyć. A propos dodatku co prawda nie mamy tego tematu, ale Młatka tak mi się przypomniało, że ostatnio nasz wspólny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 Eee, masz, e, oczywiście mamy kilka, kilka mamy rodzajów tej kozy, cztery czy pięć, oczywiście można być magusem, na przykład, który ma dwa skile, każda koza. koza ma, tak, tak, każda koza, koza ma, ma jest, koza dwa skile.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 I to jest wkurzające trochę po pewnym no, ale czasie. to znaczy, tak jest z terenu, Ale to jest tam tak zrobione, że to zajmuje strasznie dużo czasu i ty zdążysz na przykład zginąć zanim zmienisz, nie wiem, sierpa na miecz i zabije ta waszka. No, ale można paszkę zabić sierpem też zawsze. No właśnie nie można. Tylko tak świetny realizm. Gdzie ja miałam tą cholerną katanę, nie? a w gryzie w łódkę. Tak? I tak, ostateczny mój werdykt jest taki, że nie wydawałabym 16 euro miesięcznie na granie w tę grę. Nie, ale. Czyli lepsza koza od o Hollywoods. No. Lepsza koza, bo darmowa. Lepsza yeah. koza, bo.. No nie, nie darmowa, znaczy... ale to poświe się tylko raz. Ale tak. nie na amonamentu. No nie płaczesz. A jest to no. jest, jest teoretycznie. No właściwie to bardziej. Na pewno zrobiłam jakieś prywatne serwery na te kozy. <laughs> o, no ale się... to non steam musiało być, bo to gra na. A co ma? aha.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 No, tak to jak... by pomyślał. Kto, kto by pomyślał, że y, tak jak z ptasią, grypą, śpińską grypą i paroma innymi chorobami. Tak, no, krów, nie. Zepsze tak. może pod to, nawet może no, Myślę, być że też. Próbuję wszystko... ptasić i grypy. Dzisiaj idę chodnikiem, patrzę w prawo, a tam. Hardwick blisko skrzydło gołębia w oderwaniu od reszty ciała dosłownie ich w przenośni. Samo skrzydło gołębia. Ktoś nie podciął skrzydła. <głosy> nie no nawiązujcie na do poprzednich tematów. No. Ok, koniec dygresji. No w, no, w każdym wyjdzie. razie, no, chyba wszyscy się zgodzą z tym, że jakoś Ebola tak zaczęła wygasać w opinii publicznej i generalnie możemy dojść do wniosku, że znowu było to tylko i wyłącznie sterowanie. Tak jest, dokładnie. Nie martw się, za rok bądź dwa przyjdzie nowa choroba, którą wymyślą nazwę. Właśnie w, w, w, w, nie, ta choroba istnieje, tylko nagle z Antarktyki powiedzmy, gdzie istnieje ta choroba, przenieść się do Polski n i będzie Nagle będzie epidemia AIDS. Znowu. No przepraszam, to nawiązując, drobna dygresja. Ostatnio nie czy zauważyliście, że bardzo dużo aplikacji na smartfony, yy, nagle zrobiło się...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 Ale myślę, że tam nasz podcast i jeszcze nie dociera. Tak. Jak tam dotrze, to będziemy robić tak. bezpieczniejsze podcasty. Mamy jakieś wyświetlenia na blogu z Afryki? Nie, nie z, ze Stanów, ale to są jakieś boty pewnie. Kurczę. Prawdopodobnie. Ale to, to sami, co oczywiście wysłane o, przez Google. Jakby, jakby, tak. bo... Tak, jak to się... Jakby ktoś pytał, to my się cieszymy z każdego jednego wyświetlenia, nawet przez bota. Zawsze to jest jedno Bo, do, no, przed... do przodu. Dobra, teraz taki temat, yy, który zapisałem jako symfoneta Krakowia. Symfonietta. Symfonietta. Symfonietta tak, to jest oczywiście z kręgów yy, otaczających nas kulturalnych, albo mniej kulturalnych, jak sama nazwa naszego podcastu wskazuje. Yy, w każdym razie, yy,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 tego typu Czyli rzeczy. naganiaczami. Trochę tak. W pewnym momencie oni mieli się zebrać i zagrać koncert. Właśnie, żeby żeby ściągnąć ludzi i właśnie wyjść z różnych sklepów, tu z jubilera, tu ktoś hmm. tu za żula przebrany i tak dalej, i tak dalej. Mieli nagle wszyscy wyjść i zagrać. W każdym razie ciekawe, że takie rzeczy zaczynają się dziać u nas w... w, w w Polsce i w Krakowie, no bo jednak te takie dość bardziej ciekawe leśmowe, no to jednak zawsze poza granicami naszego A kraju. Ale że mieli, to wyszli w końcu wszystkie. E, ja, że tak powiem, niestety nie miałem okazji być do końca tego fleżmoba no, na miejscu. Co, wszystko się udało, tak jak było zaplanowane, się udało. W po zdjęciach na pewno wszystko się co udało. No, no, no, wszystko, się tak, wszystko się udało, warto też wspomnieć, że mieli również te fleżmoby w innych miejscach, jak na przykład w tramwaju, mm -hmm. co było też bardzo A. ciekawe. Tak, orkiestra grająca w tramwaju, potykająca się o pulpity. Ale, to jest taki... ale łatwo przejść od takiego flashmoba w tramwaju, bo przeważnie jak siedzi koło ciebie jakiś menel albo żół, to on strasznie śmierdzi. A jak siedzi żul koło ciebie, który nie śmierdzi, to znaczy, że jest albo hipsterem, albo robi jakiś dziwny przekręt. Na przykład flashmoba. Na przykład No i jeden ze skrzypaczek właśnie na tym flashmobie w galerii próbowała schować skrzypce pod płaszczem, co wyglądało co najmniej jakby tam miała kałacha.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 Nowe nowe ba, słowo Badroneo, ba, ba, ba, ba, ba, zalinkujemy. Bambolejo, to, bambolejo? E, damy link do tego, bo brzmi ciekawo. To będzie tytuł odcinka Bambolejo. bambolejo. Zobaczmy, <śsmę> e, dobra, to co, jeszcze o symfonacie <śmę> coś mamy? Nie, ja myślę, że... Ale ja mam, chcę coś powiedzieć o flashmobach, że mój ulubiony flashmob to jest taki, gdzie jest jakiś rynek gdzieś tam w mieście, jakimś europejskim. I ludzie wychodzą po kolei, jak z orkiestry, i grają od do radości. Tak, Za każdym pięknie. razem płaczę, tak. jak to oglądam. To tak, się. bo to jest bardzo fajny bardzo fajny filmik i taki tak. pozytywny. Tak, a zaczyna się od tego, że yy, stoi jakiś biedny kontrabasista, który właśnie tak. jakieś dziecko mu cały pieniążek, i on zaczyna grać dopiero. I to ten, ten jeden mały pieniążek. Uch. Tak, czyli od pieniędzy do sztuki. <śmiech> Czyli to w krusie skończo się. Sztukę dla pieniądze, to Tak, tak Pieniądze na, <śmiech> napędzają... Sztukę, sztuka, sztuka, sztuka. sztuka pieniądze... Okej, okay, co dalej, dalej. Ech, ech, ech. To jest tak, przestanę kiedy zechce. O, to świetne nawiązanie a propos tego pieniążka właśnie. Ostatnio miałem okazję oglądać film, który niestety już wyszedł z kin. I na razie próbujemy go znaleźć, może, może gdzieś w internecie będzie.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 Tyk jest nowy, nikomu znany i robi szybko niesamowitą furorę. Film godny polecenia, bo oprócz świetnej zabawy gwarantowanej, naprawdę, no pokazuje poważny problem, czyli skończy uniwersytet i w sobie możesz zacząć... Skoprować w tym Tak, tak. Mm. Dokładnie. Ale to jest genialne. Każda szanująca się mafia powinna mieć swojego mikroekonomistę i antropologa. No, no, tak.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 Tak najpierw jak zaczą zacząłeś mówić to pomyślałem, że a, śmiesznie by było jakby jak w Breaking Bad zaczęli y, gotować metę, a faktycznie zaczęli. Tylko, no, że <grymne> <grymne> nie metę, <grymne> tylko nową substancję. No to co ona robiła w ogóle, ta substancja? Jak, jak po jest pokazane skupia znaczy, narkotyków? Tak, bo jeden właśnie, ten który pracował na zmywaku, ten chemik oczywiście cały czas nie miał... No chemik robi na zmywaku? No. Do. Cały czas nie miał dostarczającej no cały czas nie miał dostarczającej ilości feedbacku, że tak powiem, od, od użytkowników, więc sam postanowił sprawdzić. No i oczywiście się uzależnił. No, substancja była na tyle. Znaczy oczywiście no zwykły narkotyk pływający tam jakoś na układ. Z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 Ja o, i tego nie, tego nie pamiętam. Tego nie pamiętam. Sprawdzimy, zalikujemy. Może mu, jak kopie, Albo ten. Albo krokodyl. Albo nie. nie wiem, czy w ogóle się pojawiła tam nazwa. Albo... No, po prostu narkostyka. Albo narkostyk. Kigas. Kikas, kikas. Tak jak ten komiks i film. Trzeba, drogą, dobry komiks, dobry film. Zacząłem od filmu. A, dobra, okay. mniejsza z <laughs> Nie wiedziałem, się mniejsza z tym. To jest takie prześmiewcze super bohaterów. Kiedy yy... idzie? Dobra, to dostaliśmy film o. Teraz już wiemy, co nas czeka po skończeniu studiów. Czyli e... zakładamy kartel Tak, zakładamy jakąś grupę przestępczą, bo to zawsze jest. Jak tak To Przecież właśnie. My nie nawołujemy do zakładania żadnych grup przestępczych. Wcale się nie będziemy really Good? E... Nie nazywamy się JG, jakiś badasses. Tylko GJ, dajmy mu znak. Tak, właśnie, GJ, bo to wrócimy kolejność. A propos, a propos skrótów, nasz następny temat można ująć jako E i BG. E i BG? To brzmi jak <grym> eee, To właśnie, dobra nazwa narkotyku i w sumie może to być narkotykiem, bo muzyka uzależnia, tak mówią. Jest to Eluwaiti. Będziemy rozmawiać o Eluwaiti i ich. Yy, o ich ostatnim koncercie. No to proszę. No, Kto to był na koncercie? To to był? No, nie, no nie, ja nie wiem. <grytolak chickens síote> w każdym razie, no, t, t, oczywiście miałem okazję ostatnio być na koncercie w Krakowie. Yyy... Szlam. Szlam. Myślę, że, no muszę to powiedzieć, był to chyba jeden z najlepszych koncertów, na jakich miałem okazję być. Yyy, no... T, t,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 No, no niestety żenująco, ale to jakby no, no to jest rozdźwięk między tym co w studiu a tym co na scenie, no więc Eluwejti pod tym względem naprawdę radzą sobie genialnie. Raz, że instrumenty, których używają, czyli lira korbowa skrzypce, lira, e, bo... tak, flety, dudy,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 Myślę, że, że, że raczej jest zna. Natomiast w miarę możliwości, jeśli ktoś kiedyś będzie miał z naszych słuchaczy szansę być na koncercie, to zdecydowanie polecam. To jest rzecz, która naprawdę jest warta wydania pieniędzy. Tak kontynuując, tak że LVT to nie jest polski zespół, tylko, tylko skąd nie? Szwajcarski. Szwajcarski, Szwajcarski tak. to Trzeba zaznaczyć, że często okay. nagrywa teletycki w Polsce, co się dosyć chwali, przynajmniej na koncercie, nie koniecznie tym, ale poprzednim. Mm -hmm. e, no i też, Podobne krajobrazy, nie? Chyba. Podamy no, kraje grozne, ale to tak... W pewnym no, stopniu. Często widać na przykład, że na, jest oznaczona, że ten teraz jest. Ten, to jest ten, w, ma w Mamy mniej fioletowych krów. No. Ja, no, tak. No, no, tak no, ciekawe... Joka jest niemiecka chyba, nie szwajcarska. Szwajcarska. Tak? Szwajcarska. Mój świadlek w <ślał> Fioletowy. W każdym <ślał> razie zrobimy gruntowne research. Tak, tak. To jest tak a propos Luwia i Tito, ponieważ byłem na poprzednim koncercie, że nie zaraz poprzednim, ale kilka lat temu. I te, <głos> w każdym razie potwierdzam tutaj słowa ryta bardzo świetnie wykonane, chociaż tam był nie wiem, czy to nie była jakaś akcja, czy to nie był jakiś e, Pagan Fest, może nie Pagan, ale Pagan festival. Folk Festival, nie wiem czy to Folk jest, pagan, fest. pagan Fest. W każdym razie e, oprócz tam supportów, które są mało istotne były dwie m, właśnie gwiazdy, e, gwiazdy czyli Elevatea i to chyba byliśmy A, na tym samym no, koncercie. Bardzo możliwe, że byliśmy na tym samym koncercie. W każdym no tam fajnie. Elwity wypadli nieźle, ale powiem, że Korpiklani, którzy wyszli po nich zaraz po tym jak technicy zamontowali czaszkę jelenia na satywie do mikrofonu. To mógł być ten, Dad <laughs> Ale nie grali na nim, więc... That, that no w sumie no. Nie, nie dziwię się, bo... Dear Whistle. Dear w <laughs> każdym razie to było zupełnie co listko. innego, bo to no, oni tam, prawda, lubili te zupełnie, co, chwil, co jakiś czas wodę łykali, a korpiklani spali na ludzie wyszli. Chyba każdy z nich dzierżąc desperadosa w dłoni. I tak.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 No. Było lokowanie produktów, wytniemy to. Tak, wytniemy. Proto yy, no jeszcze nawiązując i kończąc yy, ten temat, yy, a propos właśnie konsultacji z publicznością i yy, Szwajcarii, bo yy, jedna z piosenek z ostatniej płyty Elevated, czyli yy, The Call of the Mountains.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 Yy, ogólnie zgadzam się z poprzedną opinią i też się bardzo podobało, byłam na dwóch koncertach yy, Na tym samym co Late, a poza tym na Metal Festie yy, Jakieś dwa po trzy lata temu yy, yy, I w sumie dwie tylko dziwne rzeczy mi się z przydarzyły Pierwsza taka, że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 No to być. Na, na karaoke też się bardzo dziwnie patrzą w tobie. Wie, wie, wie, wie, wie, wie, no, nie każdy lubi jak śpiewa się razem z artystą. Ja na przykład to lubię słuchać, jak ktoś śpiewa razem z piosenką w radiu mnie to bardzo irytuje, bo nie ale no. jednak oryginał słuchać, a nie jakiś... To prawda. Natomiast Inizmone jednak już jak, jak wyszli zagrać bis i yy, to ostatni, no to jednak cała sala w wielkim śpiewa górę. Śpiewa z nami. Tak, jest. E, o właśnie, z tak. to jest, Ryczy to jest, jest jedyna piosenka yy, Aluwejti, tak? No, dobrze, do, Nie mówimy o Blind Guardian jeszcze. Nie, nie tak, jeszcze nie. Czyli ten Aluwejti, tak, tak. To jest jedna piosenka, którą znam. I tak, jest i, i, i, zauważyć. Zawsze jak ktoś śpiewa to robi ty ty ty ty ty, Tak. Natomiast, co jest ważne, to, ja jest kafer. to jest cover. To jest... Co ty mówisz? Tak, i znaczy ta melodyjka, która jest pod, pod refrenem, to jest... Yy...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 No, kon kontynucie. Ale Amona Amarth też w sumie ma całą płytę mm -hmm. Twilight of the Thunder God tam było, dammit. No cóż, Raiden to nie mieszajmy. Oh God. God. Z Blind Guardian mogę się pochwalić, że już mam więcej piosenek. No. <laughs> trzy. Anewacji, Cięż, trzy. Czy masz też jedną płytę? E, nie, e, na YouTubie słucham. Dobra, <laughs> e, mamy jeszcze taki temacik e, i to no, będzie... Wonder Woman. Aha, to, to, to, to też ja wynalazłam. O tym mieliśmy mówić chyba jakiś czas temu. Ale... Miało być w serowym, ale... Poprzez zamieszanie nie było. Tak, zostały wyparte przez Tolkiena i... Tak. I zakłócenia <śmiech> i <Quintina> Tarantino. <śmiech> I <Quintina Tarantino. śmiech> I zakłócenia na linii. Y ja tak tylko krótki wstępniaczek. Y pewnie większość już wie, że Warner Bros. planuje wydać film o superbohaterce Wonder Woman.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 to jest wojny. potwierdzone info, bo ja słyszałem, że się wahają co do tego umieszczenia w czasie. będzie no, źródło w linkach, gdzie ja to znalazłam, więc... Aha. Yy, ja też słyszałem, nie wiem na ile to jest yy, prawda, że główną rolę ma grać Michelle Rodriguez. Czyli tą, yy, ta aktorka, która grała między innymi w Szybki i Wściekłych. To taką z tak, mechaniczkę. <śmiech> nie wglądałem <śmiech> Szybki i Wściekłych nie niezbójny film. Znaczy is... no to też nie jest mój typ. wolnych i wściekłych. wolnych i spokojnych. Tak, spokojny. tak. Znaczy Michelle Rodriguez to jest taka... Nie chcę tu teraz żadnej rasistowskiej gafy zrobić, ale taka no Meksykanka, czy tam Portorykanka. No, to będzie troszeczkę inna druga. Z, takim, no, dziwnym, no, z być... takim dziwnym zgryzem dosyć, znaczy nie, nie żebym tam mówił, że ktoś inny tak wygląda czy coś, ale taki ma... Ale źle wygląda. Ale tak, no nie pasuje mi do Wonder Woman, bo Wonder Woman w komiksach to była taka kobieta, nie? Z, nie, jest, feministka, nie kobieta, Która mnie z edycji na edycję, przepraszam, się wtrącę, miała coraz y, krótsze y, stroje, że tak powiem. No, I, Zostało... przez Marvela zresztą. Czy biuz, nie? I tak. No to no, chyba ale, ale... Był super bohaterka. Ewolucja super bohaterka. Nam do bohaterka. Która choćby już w grze po prostu ma suwaczek rozpięty do połowy, żeby nie była zbyt ściśnięta w no. się oddychać. Też to się sprzedaje. No tak. Co tutaj jeszcze Wonder Woman. No i Wonder Woman chyba była... Nie. Rasa to jest takie słowo, takie słowo, tabu trochę, ale. No yy, to, to, to Była karnacji takiej Caucasian White, nie? A tutaj. To to będzie jest. jest takie Latino. Jak sama na sobie. jest niezwykle white. Me <laughs> Mexican half-white. Half-life nie porstają tego. Albo, tego albo half, albo half. Wezmę się na język. Znaczy, ta, znaczy w każdym razie. Ja bym chciał bardzo zobaczyć jak ona będzie walczyć z e, swoim lasem. O, trochę tak jak Indiana Jonesie. Ktoś jeszcze walczył lasem w ogóle? No, bo był Indiana Jones, i albo takim biczem, Page'em. Koderman. Nie, Page jest page ten. Jest, tak. Kaduman walczyła tym. Kaduman walczyła. Toż nie. to. Miała Page czy Bitch? Bo to chyba dwie różne beach, rzeczy. Nie? By nie poruszajmy, że tak powiem, to nie, kwestii drażliwych i Pageowych. Nie poruszajmy, page, nie page poruszajmy tematyki Bed y, tak? Hmm, Okej, okay. mi się wydaje, że to chyba.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 To so, co również dobrze takiej... moglibyśmy nawiązać tutaj, dorzucić Mass Effecta oraz no, e, Star Wars The Old Republic, bo to wszystko w... jest robione prawdopodobnie przez BioWare, tak, a tak, BioWare ma... pamiętam, ale... jest otwarte na wszelkie możliwości. A, a powiedz mi, a kiedy w sumie, bo nie zawsze w grach można, bo nie zawsze w grach były opcje romansowania, to jest raz, ale... Która gra była pierwsza, jeżeli chodzi o homoseksualne romanse? Bo wiem, że na pewno był Dragon Age 1, ale wydaje mi się, że w Mass Effect się W Mass Effectie jest który, możliwość. W pierwszej części. jest to, tak, to lesbijska forma, nie jedynie. To chyba być może od Mass Effectu, bo wcześniej w ogóle rzadko się słyszało nie, chyba ma o Nie wcześniej to był jednak temat tabu, um, a myślę, że Mass Effect razem. W Simsach wcześniej było. A no tak, zdecydowanie, to <głos> jest prawda. Simsy zaczęły. No to myślę, że, yy, że nasz żelkowy Bóg jest zadowolony z ofiary, którą mu dzisiaj złożyliśmy. Żegnamy Nie mamy jak rysunku, tak. yy, mo Mogę wrzucić później na rysunek. Tak, żegnamy koniec. bardzo serdecznie i miło do tego. na nas I jak mówimy w cykelnym odcinku dobra Dobra. To